Omacnica, jak niektórzy przekręcają, ośmiornica, to wciąż najpoważniejszy szkodnik kukurydzy, ale nie jedyny i już kolejne szkodniki pod względem swojej szkodliwości i zjadliwości go gonią w zestraszającym tempie. Co jest największym zagrożeniem, największym wyzwaniem w tym roku, zwłaszcza z takim przebiegiem pogody, jak mieliśmy? No W tym roku poważnym problemem jest przede wszystkim ploniarka zbożówka. Dlaczego? Bo mieliśmy tak naprawdę praktycznie na całą obszarze, że kraju bardzo chłodną wiosnę, która nam ograniczyła schody i rozwój młodych roślin kukurydzy. I to spowodowało, że larwy ploniarki zbożówki, a jest to muchówka, miały wystarczająco dużo czasu, żeby wgryźć się w młode rośliny kukurydzy rozwijające jeden czy liście i dotrzeć do stożka wzrostu, który uszkodzają. No i kiedy taka larwa osiągnie stożek wzrostu, to albo roślina karłowa cieje i wybija pędy boczne, które z reguły nie zawiązują kolb, albo może dosłownie zniszczyć całą roślinę. No i w tym roku obserwowaliśmy plantacje, które oczywiście były niechronione chemicznie, gdzie szkodnik ten opanował 60% roślin jest to bardzo dużo. Od kilku lat taka szkodliwość no, nie była e, obserwowana, ale tak jak wspominałem, jest to wynik bardzo chłodnej wiosny i tego, że nie zastosowano zabiegów ochronnych. A zabiegi ochronne to jest albo użycie zaprawy owadobójczej, albo opryskanie roślin insektycydem w fazie, kiedy ma ona tak naprawdę dwa czy liście właściwe. To jest, ploniarka zbożówka to jest w tym roku powiedzmy dość duże zaskoczenie dla nas. Dużym też zaskoczeniem dla nas jest gatunek, który pojawia się od tak naprawdę lipca, a jakim jest tonka kukurydziana. Była ona organizmem kwarantanowym do, do 2014 roku, teraz już nie jest, więc nie ma się co obawiać jej, ale co się okazuje, Za owad ten zaczyna coraz częściej nam się pojawiać wcześniej. O ile jeszcze kilkanaście lat temu, a dokładnie może nawet 8-9 lat temu, to nie kilkanaście, pierwsze naloty chrząszczy miały miejsce pod koniec lipca. Tak teraz stonka zaczyna nam się pojawiać w pierwszych dniach lipca. Widać ewidentne przesunięcie się terminu jej występowania. Związane Ale... jest to ze zmianą klimatu? Tak, tym dostosowaniem się szkodnika do panujących warunków środowiska przede wszystkim u nas. No i przypuszczamy, że prawdopodobnie powtórzy się u nas sytuacja taka jaka jest na Węgrzech. Bo tam szkodnik zaczyna nam się pojawiać od końca czerwca. Czyli nam tak naprawdę brakuje jeszcze kilka dni, żeby zbliżyć się do Węgier. Problemem jest to, że stonkę kukurdzianą jest już coraz łatwiej spotkać praktycznie na obszarze całej południowej no i częściowo centralnej części kraju bez użycia jakichkolwiek pułapek feromonowych czyli wchodzimy w łan i jesteśmy w stanie wizualnie dostrzec krząszcza. I zbieramy go z liści. I możemy zebrać go z liści. Tak. I to nas troszeczkę niepokoi, ponieważ jest to z reguły gatunek, który lubi się ukrywać. Jest to gatunek też o dużej ruchliwości. I kiedy my go już obserwujemy wizualnie, to jest sygnał, że jego populacja już na tyle wzrosła, że jest zauważalny dla oka ludzkiego, bowiem do tej pory musieliśmy bazować na pułapkach feromonowych, żeby go w ogóle wykryć w plantacji. Teraz już często pułapek feromonowych nie potrzebujemy, ale musimy pamiętać, że przyrost populacji stąki kukurydzianej to potencjalne ryzyko, że samice złożą więcej jaj do gleby. Z tych jaj na monokulturach rozwiną się larwy, które mogą później powodować uszkodzenia systemu korzeniowego. A problemem jest to, że larw nie możemy zwalczać chemicznie, no bo nie ma zarejestrowanych od wielu lat żadnych insektycydów. A co z mszycą? Bo z tego, co się dowiedziałam ostatnio, to ona jakoś tak dziwnie późno się teraz pojawiła i to w dosyć dużych ilościach. Tak, tak. W tym roku troszeczkę mszycom przeszkodziła powiedzmy pogoda. Z reguły jest tak, że mszyce pojawiają się na plantacjach, w zależności też od roku, od końca kwietnia powiedzmy, lub pierwszych dni maja. No i występują do końca okresu wegetacji kukurydzy. I z reguły rozwijają trzy szczyty liczebności. Pierwszy przypada powiedzmy w połowie lipca, drugi przypada w połowie sierpnia, no i trzeci przypada pod koniec września lub na początku października. I z reguły było tak, że ten pierwszy szczyt liczebności był najliczebniejszy. W tym roku wskutek prawdopodobnie warunków pogodowych, czyli lokalnego oddziaływania suszy, gdzie niegdzie wystąpiły silne porywy wiatru, wichury, to spowodowało, że mszyce wtedy wystąpiły nisko, ale teraz nadrobiły całą sytuację i teraz właśnie wchodząc tutaj na pola możemy zaobserwować kilkudziesięciotysięczne kolonie mszyc, no po prostu liście aż lipią, lepią się od ich liczebności. No niestety teraz jest problem taki, że już o tej porze roku mszyc już nie zwalczamy, ale musimy pamiętać, że mszyce z kukurydzy, a zwłaszcza mszyca czeremchowo zbożowa, będzie nam migrowała na posiane już ośminy. No właśnie, bo to mówimy o mszycy czeremchowo-zbożowej czy jakiejś innej, bo przecież mamy ich 600 gatunków w Tak, Tak naprawdę na kukurydzy występuje kilka gatunków. Najliczniejsza jest mszyca czeremchowo zbożowa, ta sama, która żeruje między innymi na zbożach, ale także mszyca różanotrawowa oraz mszyca zbożowa, czyli te same gatunki, które możemy spotkać na tradycyjnych zbożach, prawda, na pszenicy, na jęczmieniu. Bo szkodliwość mszycy w zbożach jest przede wszystkim taka, że choroby wirusowe tak. zaczęły przynosić w kukurydzy również? W kukurydzy przypuszczamy, że przynoszą, bo oczywiście są notowane co prawda już choroby wirusowe w Polsce, ale nie są one jeszcze na dużą skalę stwierdzane, stąd mszycę nie traktujemy w tej chwili jako źródła powiedzmy wirusów w kukurydzy. Ona głównie przyczynia się nam do osłabiania roślin, skutek prawda, pobierania substancji odżywczych i to jest niezmiernie ważne właśnie w ostatnich przynajmniej dwóch latach, kiedy rośliny borykają się z niedoborem wilgoci. Szyca dodatkowo je okrada z wody i substancji odżywczych. To jest groźne, ale przy okazji ona powoduje również zwiększanie podatności roślin na choroby grzybowe, wirusowe no i tutaj też widzimy w tym problem. I ostatnia rzecz, jakie metody zapobiegania, bo skoro tak część zapraw już straciło rejestrację do zwalczania niektórych szkodników chemii i nie ma, to zostaje tylko i wyłącznie metoda agrotechniczna i prawidłowe zmianowanie, a wiadomo, że każdy rolnik, jak mu coś się opłaca, to chciałby uprawiać w monokulturze. Co więc robić? No tutaj to tak naprawdę no trudna jest odpowiedź na to pytanie. Przede wszystkim obowiązuje na zintegrowana ochrona roślin czy urakładzie nacisk na stosowanie metod niechemicznych, więc tutaj powinniśmy starać się przynajmniej metodami niechemicznymi typu płodozmian, izolacja przestrzenna, odpowiednie zbilansowane nawożenie, które często, często zapominamy o tym, odpowiedni termin siewu, wpływać na szkodniki, na organizmy ogólnie szkodliwe, żeby nie znalazły dobrych warunków do rozwoju. Jeżeli nam się nie uda obniżyć tej populacji, prawda, tych, tych organizmów szkodliwych, to wtedy powinniśmy zastosować metody bezpośredniego zwalczania. One w ostatnich latach troszeczkę nam uległy e, powiedzmy no coraz trudniejsza sytuacja z nimi się wiąże, bowiem wycofano z użycia zaprawy zawierającej midachlopryt. To nam spowodowało, że utraciliśmy tak naprawdę możliwość walki ze szkodnikami glebowymi, czyli drutowce, pędraki oraz powiedzmy rolnice. Nie mamy w tej chwili jak z nimi walczyć chemicznie, zostają tylko metody mechaniczne, czyli tak naprawdę duża ilość zabiegów mechanicznych gleb żeby prawda je mechanicznie zniszczyć i rozdrabnianie resztek. I rozdrabnianie resztek. To na to bym zwrócił szczególną uwagę teraz kiedy zaczynają się powolutku zbiory kukurydzy na ziarno. O macica zim no, to dotyczy tak naprawdę macicy prosowianki ten zabieg, bo ona zimuje prawda, w słomie kukurydzianej i tam pozostaje na następnego roku. Jeżeli zastosujemy dobre maszyny rozdrabniające, mówiąc ogólnie mulczery i zostanie ta słoma pokurdziana dobrze pocięta na drobną sieczkę, to jesteśmy w stanie do 70% gąsienic zniszczyć mechanicznie. To jest bardzo dużo. A mimo to nawet w tym roku widywałam pola jeszcze w marcu, gdzie było widać ściernisko po kukurydzy. No, to jest chyba stołówka dla omacnicy Tak, I przy okazji hotel. Tak, my to nazywamy, że takie pola z nierozdrobnioną i nieprzeoraną kukurydzą to jest miejsca wylęgarni omacnicy. Ona tutaj, nawet jeżeli zostaną zastosowane zabiegi wiosenne, typu na przykład orka wiosenna, to i tak do końca one nie zniszczą omacnicy, bowiem szkodnik ten w okresie wiosennym może opuszczać słomę kukurydzianą, imigrować po polu kukurydzy, więc część i gąsienic i tak ucieknie z tych resztek pożniwnych. No i w, z takich resztek wylecą nam motyle, które zasiedlą sąsiednie powiedzmy pola kukurydzy, no i problem się powtórzy. Czyli nawet jeśli my dołożymy wszelkich starań, a nasz sąsiad nie dołoży, to i tak będziemy wszyscy w punkcie wyjścia. Tak, no i mówiąc właśnie tak o niszczeniu resztek porządkowych, to niestety tak jest. Że pozostawianie takich plantacji, no to to jest problem dla okolicznych rolników, no którzy przykładają się do prawda do rozdrabniania tych resztek, do ich przyorania, no do w ogóle zagospodarowania. Takie pola z stojącą kukurydzą no będą dla nich później źródłem szkodnika na kolejny rok.